Wibracja 91 na mojej drodze otrzymuje wsparcie. Lekcje będą teraz coraz łatwiejsze, jako że zdołałeś już znacznie unieść swoje wibracje. Czas na integracja ze wszystkim, czego się do tej pory nauczyłeś. Wibracja na dziś. Otrzymuje wsparcie na mojej drodze. Na każdym kroku mojej wędrówki otrzymuje przewodnictwo. Z łatwością przechodzę przez życie. Podziel się wibracją na każdym kroku otrzymuje przewodnictwo.